O, a teraz mnie słychać? No, bo mam inny telefon. Mam telefon Moniki, także to, to jestem ja. Zdzisław, taki myk, no. E, to się cieszę, że mnie słychać. Jeszcze raz wszystkich pozdrawiam. Przepraszam za e, te e, uciążliwości e, że technika tak mi nie działa. E, nie wiem, w którym miejscu skończyłem, dokąd mi było słychać. E, suma, sumarum, e, może zacznę tutaj w takim miejscu, że żeby nie pić, to trzeba robić to, co robią ci, którzy nie piją. A żeby wytrzeźwieć, to trzeba robić to, e, co zrobili ci, którzy wytrzeźwieli, ewentualnie trzeźwieją. I to e, nie raz w jakiejś tam przeszłości mam zrobić, a mam o to dbać każdego dnia. Też mówiłem o tym czwartym kroku, że on trochę się go bałem, bo że długi i trudny tak, bo tam te słowo odważny gruntowny. Tak sobie myślałem, czy ja jestem w stanie, czy, czy, czy ja podołam, tak? No, ale jak uczciwie postawiłem krok trzeci, czyli, że powierzyłem swoją wolę i swoje życie opiece Boga, no to nie powinienem się nad tym zastanawiać. Tak teraz tak myślę, bo Bóg mówi, Rób ten program. Powierzyłeś mi swoją wolę, to, to teraz to rób. No u mnie trochę trwało, tak nie, nie, nie, nie zrobiłem tego szybko. Tu byłem teraz na warsztatach i widziałem jakby, że czasy się zmieniły i jest ta szybsza wersja. Ja jestem jakby z tego systemu Minnesota tak zwanego. Dużo pisania, dużo zastanawiania się i, i tak myślę, że dlatego jest to słowo gruntowny, bo miałem mnóstwo pytań na które e, uczciwie starałem się odpowiedzieć i e, no krok czwarty nie istnieje bez kroku piątego, tak sobie myślę, bo po cóż on był. Zresztą tak jest ze wszystkimi krokami, że e, krok poprzedni przygotowuje mnie do następnego kroku. I ten obrachunek jest po to, inwentura jest po to, żebym się właśnie podzielił z drugim człowiekiem, no bo ze sobą się już podzieliłem. Bóg to y, wie wszystko, przynajmniej ja tak myślę. Y, ja na początku używałem słowa siła wyższa, y, teraz y, to y, no też mogę użyć, ale tak prawdę mówiąc to jest dla mnie Bóg. No. Y, To, e, też jakby e, pa, pamiętam jak ja szukałem swojego boga w drugim kroku i tak sobie miałem taki e, pomysł że ja sobie wymyślę e, takiego swojego co to, to nikt nie ma to taki będzie na, na, najlepszy z najlepszych no i jak e, zacząłem wypisywać te atrybuty to e, w którymś momencie zdałem sobie sprawę że w ogóle e, po, po co ja to robię, jak już taki, taki, taki właśnie jest, taki, taki byt jest, to, to jest właśnie Bóg. No, no i yy, zaakceptowałem właśnie te, te, te, te, takiego Boga, jak, jaki to jest na przykład. No mój, mój jest akurat katolicki, bo yy, byłem w, yy, w poniedziałek brałem udział w mityngu, jakby powiedzmy tutaj był taki problem, ale ja też na początku miałem problem, bo ja... Yy, też od kościoła odszedłem. Dzięki A.A. i programowi wróciłem. Krok czwarty to rozprawienie się z urazami z przeszłości, które zatrywa, zatruwają mój sposób myślenia o sobie i o innym człowieku. To przede wszystkim poznanie prawdy o sobie. Efektem pracy jest znalezienie faktów ze swojego życia i staniecie z nimi twarzą w twarz. Spojrzeć na własne życie i wziąć odpowiedzialność za swoją przeszłość. Tu w scenariuszu na przykład, bo leży przede mną, jako taka pomoc naukowa, mam napisane pierwsze zdanie, że czwarty krok jest wi wielką przygodą na drodze do samopoznania. I to, to, to jest właśnie to samopoznanie, a ja po czwartym kroku... E Wiedziałem na przykład, że ja mam poglądy, pewnie wcześniej też miałem, ale, ale jakby jeżeli chodzi o te takie zagadnienia, które tam są, z których zbudowane jest życie każdego człowieka, też mam tą listę i wcale nie jest ona krótka, to jest 15 pozycji, ale mogę jakby tutaj, że tak powiem, się nawet wymienić, czasu jest chyba dość... Jest tu uczciwość, wykonywanie pracy, porównywanie, egocentryzm, kontrola, złość, stosunek do siebie w relacji z innymi, szacunek dla siebie, akceptacja niedoskonałości, stosunek do siebie, sprawy płci i seksu, uwolnienie się od poczucia winy, wiara i odwaga, proces odżałowywania i ostatnie troska o innych. E... Także, jakby powiedzmy, jest tego dużo ja nigdy się nie zastanawiałem jakby nad... No można powiedzieć, że się nie zastanawiałem nad swoim życiem, bo jeżeli to są elementy, z których jest zbudowane właśnie życie każdego człowieka, czyli też mojego. No i ten, ten, ten czwarty krok spowodował to, że ja się nad tym zastanowiłem i, i pamiętam, Jaki byłem z siebie taki zadowolony i dumny, że, że, że ja mam te poglądy, że ja w ogóle coś wiem na ten temat, że potrafię coś napisać. W ogóle niesamowite jest to pisanie, bo też to będzie... Ktoś mądrzejszy to wymyślił, że jak piszę, to się zastanawiam, dwa razy, bo raz się zastanawiam, żeby co, co napisać, a drugi raz jak piszę. Potem jeszcze, jak to jest czwarty z piątym krokiem, to jak czytam, to się pewnie zastanawiam trzy razy, chociaż już i tak już mam to napisane, tak, no ale też myślę. Czwarty krok to jest inwentura tak tak jest to, to, to, to słowo, A inwentura to jakby inne słowo, to jest remanent i też wyczytałem w Wielkiej Księdze, że e, ża, żadne przedsiębiorstwo nie może jakby utrzymać się na rynku, czy też istnieć, jeżeli nie będzie robiło remanentu. E, Rozchodzi się o to, żeby te dobre rzeczy po prostu sprzedawać, a, a złe trzeba wycofać. No I ta, tak samo jest, ale i z grupą też tak jest tam. Też inwentura powinna być raz w roku zrobiona. A u mnie to była inwentura pierwszy raz w życiu, na, na taką skalę, y, czyli podoba mi się to słowo, że to było gruntowne i tak myślę, że, że było to, to, to gruntowne. Z, zobaczyłem y, też dzięki czwartemu krokowi, że y, ja mam też jakieś y, zalety, że, że nie jest ze mną tak całkiem y, źle, bo y, y, mam też i zalety. No i, i e, e, na, na tym można budować. Na, na, na zaletach. E, to też jest krok, krok gdzie ja e, e, z, z, z, zauważyłem, że, że jak Ale to innych, to, to może i, i trochę wiedziałem, że ich krzywdziłem, ale że, że siebie krzywdziłem, to, to ja tak nie uważam. A tu wyszło mi, że... Jestem jak, jak na pewno w pierwszej dziesiątce niektórzy mówią, że siebie skrzywdziłem najbardziej. Może tak, może nie, ale jestem na takiej wysokiej pozycji. Narobiłem sobie dużo krzywd i kłopotów. Tak i tego dowiaduję się właśnie robiąc ten krok czwarty dowiaduje się, że przez to, że te poglądy odkrywam, tak? no w zasadzie można powiedzieć, że je tak precyzuję, bo wyciągam to ze swojej głowy, no i na przykład tak jak u mnie było, to duże znaczenie miało to, że ja jednak w tym kościele katolickim kiedyś byłem. Miałem do czego wrócić i yy, wyszło mi, że ja, ja przez całe życie yy, przypomnę sobie te zachowania zgodne z poglądami, niezgodne z poglądami. No to... Yy, brać to ja mam No, ja jestem, tylko jak powiedziałeś, że szkoda czasu, to zadałem pytanie, czy mam kontynuować, czy mam nie kontynuować. I nie dostałem... znaczy no, się, boże jest słaby zasięg, no, no nie, nic, nic, nic na to nie poradzę, tak? Mogę się przejść jeszcze w inne miejsce, no ale to no, mogę, idę, idę do innego pokoju. Teraz, jak mnie słychać? Teraz mnie lepiej słychać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięćdziesiąt. No to, to mówię. Eee, kroku drugiego? No tak. Dobra, to y, jakby podsumuję ten krok czwarty, to co było słychać, to y, postaram się pod, podsumować. Jakby krok czwarty kro, kończy się krokiem piątym, bez y, ja sobie by na mnie tak myślę, że bez sensu by było to, jakbym y, zrobił krok czwarty i się na tym zatrzymał, bo y, myślę, że to po prostu by nie zadziałało, bo y, dopiero to y, Oczyszczenie mnie, uwalnia mnie od przeszłości. Jak ja poproszę drugiego człowieka o to, żeby on mnie posłuchał. Dobrze jest to wymyślone, że jest sponsor, czyli człowiek, którego sam sobie wybieram i do którego ja mam zaufanie. Nie ukrywam, że się trochę obawiałem, co on powie, bo tam w tym moim życiu było takich... Wiele rzeczy, z których nie byłem dumny i jakby za które nawet może y, powinienem zostać ukarany prawnie. tak. Y, no ale tu się okazuje, że jakby powiedzmy moje obawy, y, no ten człowiek... Y, Słuchał mnie tak i, i, i opowiedział mi jeszcze jakby powiedzmy, że, żebym nie czuł, że jakby ja się gorszy. Okazało się, że on też miał różne, podzielił się też swoimi przykładami ze swojego życia. Okazało się, że mimo, że powiedzmy te przykłady były może tam w szczegółach różne, to my robiliśmy te same rzeczy. To jest te, tak, jak y, niedawno mnie się brat pytał, jak to jest, że y, czasem wypije i wszystko jest dobrze, a czasem y, mu się tam ten film urwie, czy narobi sobie jakiś problemów. I, i, i ja mu odpowiedziałem, mówię, że to, to jest tak, że jak do człowieka dodasz alkohol, to wychodzi pijany człowiek i mówi, nie ma innego wyjścia. E... Na, najbardziej mi się podoba, że kroki czwarty z piątym to jest remont kapitalny te, te, mnie tak jak ja robię, albo, te, albo tego co robi remont kapitalny. Czyli y, można powiedzieć, że no, wszystkie te e, jakby moje, moje e, mechanizmy ja w środku e, zostaje wyremontowany. No. To, to jest. E, po tym, po tym piątym kroku było, co, co ja poczułem, no i ja, ja naprawdę poczułem ulgę, że w ogóle opowiedziałem komuś, były takie historie, które uważałem, że nikomu nie powiem, bo to po prostu tak się ich wstydziłem i uważałem, że one ja nie mogę nikomu powiedzieć. No i powiedziałem temu, temu mojemu sponsorowi i się okazało, że... Że mi lepiej z tym, że jakąś powiedziałem. Ja potem zobaczyłem, jakby, że im więcej ludzi dopuszczam, jakby powiedzmy, opowi opowiadam o sobie, tym lepiej mi się potem z tymi ludźmi żyje i yy, więcej o nich wiem, to. Iliśmy cztery spotkania po, podałeś? No, mówię, no tak, no tak, to, to ja to napisałem. Mówię, ja się nie spodziewałem po tobie, że ty byś mógł y, takie coś w ogóle stworzyć, ale powiem ci jedną rzecz, że macie potężne narzędzie y, do, naprawy, y, do naprawy człowieka. Y, no i i. I są, są, są potem te następne kroki, bo, bo czwarty krok tylko otwiera, jakby powiedzmy, za, zdejmuje ze mnie to, to, co, to, co było, tą przeszłość. No wiadomo, że jeszcze potem muszę to y, fizycznie pozałatwiać, ale ulga jest. O pierwszym kroku trochę mam powiedzieć. To, to, to czwarty to by był taki, że to że, że jakby powiedzmy tym jednym słowem to zamykając, to, to jest po prostu, że ja o, oczyszczam się z przeszłości. I to jest yy, no wielka ulga. A z, z pierwszym krokiem jak było u mnie, yy, no to yy, dzisiaj to jakby powiedzmy yy, Wiem, że on się składa z dwóch części, to z tą bezsilnością, e, względem alkoholu, to nie, nie miałem dużych oporów. Ja już tyle razy słyszałem, że jestem alkoholikiem, że e, czasem nawet sam tak o sobie mówiłem, no jakby powiedzmy, to, to, to, to nie było takie... E, w takiej formie powiedziane, jak na meetingu, że ja się przyznaję, to taki miał być trochę taki żart, trochę może jakieś takie, sam nie wiem co, tak. wiem, że żonie kiedyś powiedziałem, że jestem alkoholikiem, a to tylko po to, żeby się ode mnie odczepiła, bo przecież wydawało mi się, że alkoholik to musi pić, tak? Mówię, już powiem o sobie, tak? I będę miał święty spokój, będę się pił, a ona przecież już jej powiedziałem, że jestem alkoholikiem, to ja muszę pić. No ale ona yy, musiała gdzieś chodzić pewnie do jakiegoś psychologa, bo mówi, no i bardzo dobrze się przyznałeś. No to teraz trzeba coś z tym zrobić. Tak, Ja się dowiedziałem, że to jest choroba. Ja, jak yy, przyszedłem na meeting, ja i też chodziłem do takiej terapeutki. Dowiedziałem, dowiedziałem się, że to też jest choroba. No i z tym coś trzeba robić. Jeżeli to choroba, to z tym coś trzeba robić. Też bym powiedziała, chodź na meeting. Yy. Większy problem miałem z tym, że ja nie kieruję swoim życiem, ale program też spowodował to, że ja, ja musiałem to zrozumieć, co to znaczy, że ja nie kieruję swoim życiem. Bo mi się wydawało, że przecież jak ja nie pójdę do pracy, nie zarobię sobie pieniędzy, to ja umrę z głodu i... E, Muszę kierować swoim życiem. Muszę brać e, sprawy w swoje ręce i kto za mnie pokieruje. Ja, ja w ogóle, jak, jakby było we mnie dużo tego egoizmu, to mi się wydawało, że ja to wszystko najlepiej jeszcze robię. E, no i w programie wyszło mi, kiedy ja nie kieruję swoim życiem. A no wtedy nie kieruję swoim życiem, jak e, jest wokół mnie drugi człowiek. Czyli zawsze. Bo jakbym był na bezludnej wyspie, to bym se może kierował. No. Ale jak jest drugi człowiek, nie kieruje, bo on zawsze może powiedzieć, a ja tak nie chcę, bo my mamy razem coś robić, a ja tak nie chcę. Chodzę na meetingi już parę lat i zobaczyłem, jak trudno jest dojść do tak zwanego konsensusu. Bo zawsze jest ktoś, kto jakby chce coś inaczej trochę zrobić. A może by tak, a może by tak, a może by tak. No i to jest jakby powiedzmy teraz całe moje życie to jest właśnie układanie się z innymi, mam iść na ustępstwa, mam szanować to, co myśli drugi człowiek i zrobić tak, żeby on był zadowolony, ale też, żebym ja nie stracił. O, też niedawno usłyszałem taki fajny, fajny tekst, że, że żebym nie robił tak, że mówię komuś, mówiąc komuś tak, sobie mówię nie. Albo i odwrotnie. I Naj, najważniejsze słowo, jakie y, na, na obecną chwilę y, czego mnie nauczy program, to jest akceptacja. Ja y, mam akceptować świat takim, jakim jest i ludzi takimi, jakimi są. Wiadomo, że jakby y, nie, nie, nie, nie chodzi o to, żeby mi weszli na głowę. Też mam stawiać granice, ale y, zmienić mogę tylko siebie. I dziękuję bardzo. Thank